Tym razem z poziomu ziemi patrzymy na opryskiwacz Horschleb 6GS, dosyć duża maszyna. Tak widzę, sądząc po samym kole, koło ma średnicę wyższą niż ja mam wzrostu. E, tak, koło jest wysokie, e, dlatego że jest to opryskiwacz dosyć dużej pojemności. E, jest to pojemność 6000 litrów, no, aczkolwiek sporo. na takich samych kołach może być również umieszczony z... Zbiornik 8000 litrów. Koło jest tak wysokie z kilku względów. Po pierwsze dlatego, żeby opryskiwacz łatwo się toczył po polu. Po drugie, żeby nie ugniatał aż tak mocno gleby, bo na dzień dzisiejszy oprys na polu to jest kilkakrotne przejechanie różnego rodzaju środkami. No ono jest też dosyć szerokie tak, w porównaniu z tymi kołami, które widziałam przy innych opryskiwaczach, gdzie ta oponka jest taka dosyć, wprawdzie o dużej średnicy, ale dosyć wąska, no to ta ma szerokość właściwie takiej samej opony jak tylne koła w traktorze. Staramy się dbać o glebę i wiadomo, że kilkakrotne przejechanie po polu wpływa destrukcyjnie na strukturę. Stąd też, stąd też i szerokość opony, żeby, żeby właśnie jak najmniej niszczyła glebę. A że to nie ugniecie roślin, nie połamie ich? Przecież to jaką precyzję trzeba mieć? A generalnie zasada jest taka, że jeżeli w ciągniku mamy szeroką oponę, to i szerokość tej ścieżki, czyli pasa, po którym przetacza się koło ciągnika, też musi być takiej szerokości. Jeżeli w ciągniku jest koło szerokości 60 cm, to ta ścieżka musi mieć przynajmniej 65 cm szerokości. Stąd też nie ma zagniatania. Roślin. No tak, ale ciągniki mają różny rozstaw, różną szerokość osi, w związku z tym to musi być teraz dobrane, tak? No tak, to musi być dobrane. Do, do, tej, do tej maszyny polecane jest to, ciągniki, to są takie 170-180 koni. I nie zalecamy stosowania z wąskich kół w ciągniku z uwagi na ochronę gleby. Belka rozkładana, domyślam się, że samoczynnie. Belka jest rozkładana z pozycji operatora, robi to operator. I jak poprzez, szeroka poprzez jest? Menu belki możemy mieć od 18 do 36 metrów. No to troszeczkę już tego będzie, ale w polskich takich małych gospodarstwach to też zupełnie nie przyda. Jakiej wielkości musi być gospodarstwo, żeby był sens kupić ten opryskiwacz? Najmniejsze gospodarstwo, które kupiło taki opryskiwacz to jest 300 hektarów. No to już jednak duże gospodarstwo. To już jest duże gospodarstwo, tak. Na dzień dzisiejszy w ofercie mamy opryskiwacze ciągane 6 tysięcy, 7 tysięcy i 8 tysięcy litrów. No, na przyszłość planujemy rozwinąć tą gamę i pojemności będą się prawdopodobnie będąc zaczynało od 4000, ale to jest dopiero melodia przyszłości. A zdarza Wam się, że kupują urządzenia jakieś właśnie większe, typu duży opryskiwacz osoby, które nie tyle chcą na własnym polu go użytkować, ale świadczyć usługi czysto komercyjne na zasadzie wynajem opryskiwacza na godziny lub na hektary innym rolnikom. No jeszcze się nie zdarzyło, tak akurat w naszej firmie. Opryskiwaczy mamy dopiero od 2011 roku, mamy ich sprzedane już kilkanaście sztuk, ale, ale jeszcze się nie zdarzyło, żeby to kupowali rolnicy, którzy będą świadczyć usługi. Oczywiście są firmy, nasi dilerzy, którzy mają jeszcze do tego działanie usługowe, no to dwóm zdarzyło się zakupić taki opryskiwacz na usługi, ale to... To są tak naprawdę sporadyczne przypadki. Natomiast rolnicy jak kupują, to kupują tylko i wyłącznie do własnego użytku. Przechodzimy do trzeciej maszyny, o której chcemy porozmawiać. Co to będzie? Nasz najpopularniejszy produkt, czyli siewnik Pronto. No to chodźmy do niego. Jest to, rozumiem, konstrukcja znana, sprawdzona. Aczkolwiek z każdym rokiem ulegająca pewnym modyfikacjom, zmianom z uwagi na to, że... No co roku są jakieś nowe uwagi rolników odnośnie użytkowania maszyny i my chcąc rozwijać maszynę po pierwsze, a po drugie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rolników, to też zmieniamy to. No właśnie, to maszyna mi wygląda bardzo znajomo, ja to chyba już widziałam ileś razy. Co nowego w takim razie, bo ja takim wzrokiem lajka nie jestem w stanie od razu rozpoznać. Z nowych rzeczy to tak naprawdę ciężko to zauważyć, ale na przykład modyfikacja tutaj zawieszenia samego ramienia, na którym są zawieszone redlice talerzowe, zostało ono wzmocnione poprzez specjalne wstawki. Było tak, że w Polsce nie zdarzało się praktycznie żadne awarie, natomiast w momencie, kiedy zaczęliśmy na większą skalę sprzedawać maszyny do Rumunii, okazało się, że w Rumunii te redlice poprzednie nasze nie wytrzymywały tego obciążenia, bo tam są bardzo ciężkie ziemie, stąd też teraz we wszystkich siewnikach mamy już wzmocnione, wzmocnione redlice. Tu jest nie tylko ocenia polega na spawaniu specjalnych tutaj zastrzałów, ale również sam profil jest mocniejszy. Następną modyfikacją, której nie widać, no to jest na przykład bezobsługowe ułożyskowanie wału ponowego. Kiedyś trzeba było je smarować, natomiast od zeszłego roku nie musimy tego smarować. Mamy całkowicie bezobsługowy wał oponowy. Smaruje się samo? Tak, to są łożyska zamknięte, tak zwane 2RS, czyli one już są nasmarowane, zamknięte i tego się dodatkowo smarem nie smaruje. Ewentualnie, gdy się zepsuje, to całe łożysko wymienia. Przenosimy się bardziej do przodu maszyny. Tutaj, no, podchodzi Pan do talerzy. Widzę już Podchodzę tutaj Pana talerzy, wzrok. Tak jest, bo następną jakąś tam modyfikacją jest na przykład dzielone ramiona, na których są zawieszone talerze. Służy to indywidualnemu dostosowaniu głębokości pracy tych talerzy, a zwłaszcza one umieszczane są za kołami ciągnika. Czyli ciągnik ugniata i zostawia taką dolinę i żeby lepiej spuchnić, lepiej podnieść tą glebę, no to jest możliwość opuszczenia w tych miejscach talerzy. Talerze średnicy jakiejś rewelacyjnej nie są, takie normie. talerze są średnicy 46 cm, powód jest tego taki, że zależy nam na bardzo intensywnym uprawianiu gleby na małej głębokości. Talerze małej średnicy pozwoli nam na właśnie takie odrywanie małych kęsów ziemi, przez co nie tworzymy niekorzystnej struktury pod późniejszy zasiew. Kolejny krok do przodu, czy do tyłu tym razem? No, jeszcze zostaniemy tutaj z boku. Kolejną modyfikacją na przykład jest zmiana ułożyskowania talerzy z bocznych. Kiedyś to były też ułożyska takie standardowe, smarowane smarem, natomiast od zeszłego roku również mamy tutaj wbudowane ułożyskowanie olejowe, czyli łożysko pracuje w kąpieli olejowej i jest to, to takie samo łożysko jak w talerzach doprawiających. No ale to jest akurat już kosmetyczny detal. No ale to taki kosmetyczny detal, który właśnie wypłynął od, od rolników. A co nam pokazuje... O ten, wskaźnik. ten wskaźnik jest to wskaźnik położenia talerzy. Nie odpowiada on w ogóle centymetrom, tylko jest to skala orientacyjna, która ma dać sygnał operatorowi w jakiej pozycji znajduje się talerzówka i czy akurat ten efekt doprawienia, który uzyskuje jest wystarczający i jeżeli ma obniżyć to o ile w danym momencie, czy też do jakiej pozycji powrócić. Także to ułatwia mu pracę, wtedy wie na jakiej głębokości mniej więcej są talerze. Taką całą skalę mamy również do włóki, jeżeli silnik jest wyposażony w włókę, no to jest też identyczny wskaźnik pokazujący położenie włóki względem uprawy. Czyli to jest tak jakby w skali od 0 do 7, subiektywnie sobie dobieramy wartość tak. pod swoje parametry. Obok widzę termometr. Co to za termometr? Ta maszyna jest wyposażona w napęd dmuchawy od wałka odbioru mocy. Na wałku odbioru mocy jest zakładana pompa. Ta pompa ma, jest połączona z indywidualnym zbiornikiem oleju, i poprzez to jest napędzana dmuchawa. Czyli tutaj z tej strony mamy zbiornik oleju z wskaźnikiem temperatury i poziomu oleju, a z drugiej strony w dmuchawę wbudowana jest składnica oleju. To taka troszeczkę droga na okrągło na dobrą sprawę, nie, nie najkrótszą Jest drogą. to droga na okrągło z uwagi na to, że producenci ciągników mają różne parametry hydrauliki zewnętrznej w ciągnikach i żeby sprostać oczekiwaniom rolników, którzy kupili ciągniki o słabszych wartościach hydrauliczki, no to... Jest takie rozwiązanie. A tutaj otwieramy pokrywę boczną. Tak, jest to taki, taki filtr zabezpieczający przed dostawaniem się zbyt dużych części tutaj do dmuchawy. No i w środku możemy zobaczyć, że w tej skrzyneczce mamy chłodnicę oleju. Ten olej jest chłodzony, przeciągany jest powietrze, olej jest składzany i cały czas ma jednakową temperaturę.